Rozdział 23. Jezus podkreśla znaczenie słów Izajasza. Nakazuje ludziom rozważać słowa proroków. Słowa Lamanity, Samuela, o zmartwychwstaniu wielu świętych w dniu zmartwychwstania Chrystusa są dodane do kroniki. Mówię Wam, że powinniście to rozważyć. Daję Wam przykazanie, abyście to dokładnie rozważyli, albowiem słowa Izajasza mają doniosłe znaczenie. I mówił on o wszystkim odnośnie mego ludu, którzy są z domu Izraela. Konieczne więc było, aby przemawiał także do ludzi innych narodów. I wszystko, co powiedział, nastąpiło lub nastąpi zgodnie z jego słowami. Dlatego zapamiętajcie moje słowa i zapiszcie, co wam powiedziałem. A we właściwym czasie, zgodnie z wolą Ojca, będzie to dane ludziom innych narodów. I każdy, kto mnie posłucha, nawróci się i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony Rozważajcie słowa proroków, albowiem wielu z nich dawało o tym świadectwo Po tych słowach Jezus wytłumaczył wszystkie dane im proroctwa i powiedział Pragnąłem, abyście zapisali też inne proroctwa, ale nie zapisaliście ich I powiedział do Nefiego Przynieś kronikę, którą piszesz i gdy Nefi przyniósł kroniki i rozłożył je przed nim, Jezus spojrzał na nie i powiedział Zaprawdę powiadam wam, że nakazałem mojemu słudze Lamanicie Samuelowi, aby świadczył temu ludowi, że tego samego dnia, kiedy ojciec przeze mnie wsławi swoje imię, liczni święci zmartwychwstaną, ukażą się wielu ludziom i będą ich nauczać. I zapytał ich, czyż tak się nie stało? I uczniowie jego odpowiedzieli, tak, panie, Samuel prorokował, jak powiedziałeś, i wszystkie jego słowa wypełniły się. I Jezus zapytał ich, dlaczego więc nie zapisaliście, że liczni święci zmartwychwstali, ukazali się wielu ludziom i nauczali ich? I Nefi przypomniał sobie, że nie zostało to zapisane. I Jezus nakazał, aby to zapisano, zostało więc to zapisane, jak nakazał. I gdy Jezus wytłumaczył im każde z proroctw, które zapisali, przykazał, aby nauczali, co im wytłumaczył.